Cała ogromna dyskusja, która ma znaczenie nie tylko teologiczne, czy nie tylko naukowe, ale przeniosła się na nasze spojrzenie na świat, na samych siebie. A więc jeżeli mówimy o człowieku, jako o istocie stworzonej przez Boga, no to też i na nasze spojrzenie na samych siebie, na antropologię. Dlatego warto przy okazji mówienia o tym, kimże jest człowiek, zastanowić się przez tę godzinkę, co to znaczy, że człowiek jest istotą przez Boga stworzoną. Więc będziemy się zajmować yy, głównie stworzeniem, a w dużo mniejszym stopniu będzie nas interesowało yy, to, yy, co się kryje za yy, słowami ewolucja, czy autokreacja Człowieka, to będzie tylko tło, i to tło, które się pojawi wtedy, kiedy ten główny problem będziemy mieli już jako tako zarysowany. Jeśli chodzi o <śmiech> plastyczne przedstawienia tematu stworzenia, to to jest moje ulubione. Znają je Państwo dobrze. Niedawno, trochę ponad rok temu była okazja, żeby zobaczyć kartony wykonane w skali 1 do 1 przez Wyspiańskiego, czyli tak naprawdę to, co zrobił Wyspiański ponieważ on sam się z barwieniem szkiełek nie bawił, bo się na tym nie znał. Można było sobie pochodzić w Muzeum Narodowym w Krakowie przy tych kartonach, ale przyznam się szczerze, że to była żadna przyjemność, bo dopiero z zaimprowizowanej galerii, kiedy można było ogarnąć wzrokiem całość kompozycji, zaczynała ona mieć sens i myślę, że ma to jakieś przenośne odniesienie do tego o czym chcemy dzisiaj mówić po prostu trzeba zobaczyć całą tę potężną postać Stwórcy żeby cokolwiek zrozumieć, nie tylko z tego Witrawa ale też i z tematu Stworzenia. Zacznijmy od pochodzenia słowa, które nas interesuje. Czasownik, złożony, którego gordeni, złożony jest z trzech literek B, chociaż to trochę wygląda jak Nun przy tej czciące. Resz, alef. Jeżeli podłożymy tam samogłoski formy podstawowej, to wyjdzie nam bara. Jak Państwo wiedzą, wszystkie czasowniki hebrajskie mają trzyliterowe rdzenie. Skoro mamy kombinację trzech elementów, do wyboru mamy 22 elementy w znaczeniu liter alfabetu, no to prosta matematyka mówi nam, że powstaje w ten sposób zamknięta, zamknięty zbiór kombinacji. I to stosunkowo mały, jak na to, by obsłużyć językowo całą przebogatą rzeczywistość. Z czego wynika że niektóre kombinacje w systemie językowym muszą pełnić więcej niż jedną funkcję. Jeżeli mamy podjąć jakąś próbę zwiększenia liczby wyrazów czy rodzin etymologicznych bez zwiększania liczby liter. No to, to wtedy trzeba zwiększyć liczbę funkcji, którą obsługuje e, konkretna kombinacja trzech znaków. Dlatego często zdarza się tak w słowniku e, języka hebrajskiego, że znajdujemy tę samą trzyliterową kombinację znaków, e, z różnym znaczeniem, z odniesieniem do różnych yy, rodzin słowotwórczych. I wtedy mówimy o w tym przypadku rdzeniu betresz alew w znaczeniu pierwszym, potem w jakimś znaczeniu drugim, a potem w jakimś znaczeniu trzecim, ale w języku nic nie dzieje się tylko dlatego, że ludzie się umówili. Ponieważ społeczności używające języka <śmiech> zwykle są zbyt rozproszone w przestrzeni i w czasie, żeby zorganizować kongres, na którym się podejmie jakieś arbitralne decyzje. W 30. Przypomnijcie mi Państwo, w 35 albo.. W szóstym roku był taki wielki kongres językoznawczy, który podjął dosyć daleko idącą reformę języka polskiego. Od wtedy Jakuba przestano pisać przez uzamknięte. Ale też powstała cała masa takich ustaleń, które były bardzo nieoczywiste. Część z nich dotyczyła wyrażeń przyimkowych, a więc takich zwrotów, w których występuje przyimek w górę, za granicą itd. I ta arbitralność grupy uczonych zderzyła się z wrażliwością językową całej społeczności użytkowników języka, więc przypisywano różne intencje temu greniu specjalistów, żartowano sobie, że wymyślili panowie językoznawcy, że w krzaki razem, a z krzaków osobno. Takie arbitralne decyzje mogą być odrzucone przez użytkowników języka, bo w języku cokolwiek się dzieje, Dzieje się raczej tak, jak zachodzą procesy historyczne w dialogu z obiektywną rzeczywistością. Są jakieś powody, by coś się działo albo nie działo, a powodem dostatecznym nie jest to, że ktoś coś sobie wymyśli. Więc i Wracając do naszych baranów, jeżeli chodzi o pokrewieństwa tych yy, rdzeni językowych, to one nie są takie, bo ktoś napisał dekret, że takie będą, tylko zwykle mają bardzo głębokie korzenie historyczne. Na tyle głębokie, że wydobycie tych korzeni w prostym języku, który ma tamte kilkadziesiąt tysięcy haseł, jest niemożliwe. A więc sygnalizuje się tylko, że tak może ten proces historyczny się kształtować i na tym z reguły trzeba poprzestać. A co ta dygresja językowa ma wspólnego z czasownikiem baran? Bo jeżeli zaczniemy od najczęstszego użycia tego rdzenia, czyli użycia rdzenia betresz ale w znaczeniu słownikowym pierwszym, to mamy do czynienia z terminem technicznym, który niewiele nam mówi. I, jak widzimy, Schmidt w swoim małym traktaciku o czasowniku Bara zwraca uwagę, że cokolwiek zrozumieć z tego czasownika to można, jeżeli się odwołamy do znaczenia zwyczajowo traktowanego jako trzecie z kolei, w którym czasownik ten występuje stosunkowo rzadko w Biblii Hebrajskiej. Tutaj mamy to, to trzecie znaczenie. Ta trójeczka rzymska oznacza to. Widzimy, że drugie, E, wydawałoby się, nie ma nic wspólnego, bo nadawać kształt albo być nadzwyczajnie tłustym to nie są słowa, które by się kojarzyły od razu e, jako spokrewnione. Bycie nadzwyczajnie tłustym to jest nadawanie sobie jakiegoś kształtu. No może. Ale, ale nie przy pomocy siekiery. Tak. Natomiast popatrzmy na to drugie znaczenie, co ono dalej zna. I zobaczmy, że tutaj znaczenie wzięte jest z arabskiego. Ponieważ arabski zachował często te znaczenia rdzeni hebrajskich, które w hebrajskim, zanikły. I tak to jest, że języki, które mają wspólny rdzeń, kiedy rozwijają się w izolacji, to z tego samego skarbca wybierają różne bogactwa i próbują je oca. Także pierwotne, szerokie znaczenie słowa często można zrekonstruować, przywołując znaczenia słów pochodnych w różnych językach. I popatrzmy, o co chodzi z tym byciem tłustym. Bycie uwolnionym od choroby. Jak odetniemy od człowieka chorobę to zaczyna się rozwijać szybciej i okwyciej. Pamiętajmy, że dzisiaj traktujemy nadwagę jako e, objaw chorobowy, a jeszcze sto lat temu, ba, co tam 100 lat temu, słuchajcie, w mojej rodzinnej wsi, w czasach mojego dzieci, dzieciństwa powiedzieć o kimś, że dobrze wygląda, to nie znaczyło, że jest szczupły i wysportowany, no tylko że gałał <głos> Więc e, e, jeśli chodzi e, o związek tuszy ze zdrowiem, e, no to on był dosyć czytelny dla ludzi, e, którzy raczej żyli w stanie chronicznego braku pożywienia, niż w stanie tego pożywienia nadmiaru. Jeżeli ktoś na niedostatecznych racjach żywnościowych potrafił się jakoś tam utrzymać w wadze i, i było widać, że, że energia z pożywienia nie idzie na marne, znaczy zdrowe. Nie miał pasożytów, nie miał, pasożytów, nie, nie miał nowotwora, nie miał różnych takich innych ciekawych rzeczy, które powodują, że energia spożywienia się marnuje. A więc to odjęcie choroby już ma troszkę więcej wspólnego z czynnością na przykład rzeźbiarza, który, jak to Michała nie opowiadał, pamiętacie Państwo, co robi rzeźbiarz? Usuwa z kamienia to, co niepotrzebne, żeby została sama rzeźba. Jeśli chodzi o materiał biblijny odnoszący się do tego znaczenia Betresz Alef 3, zobaczmy, że Betresz Alef 2 występuje tylko, tylko raz w tekście biblijnym w tym znaczeniu posiadać niejaką nadwagę. Natomiast, natomiast Betresz Ale w występuje troszkę częściej. Jeśli chodzi o Księgę Jozłego, to widzimy, że w dwóch sąsiadujących ze sobą miejscach występuje ten czasownik, ale ta piątka jest oczywiście niepotrzebna, nie ma wersetu 515 w rozdziale 17 Jozłego. Wybaczcie Państwo. A, nie, są, jest piętnastka powtórzona, jeszcze lepiej, 1515, to byłby najdłuższy rozdział u <śmianie> e, są inne słowa chroczewskim, właśnie, uduczyć się, Na przykład tak w psalmach jest, że serce się, tam czy ja, to, to jest ten samo słowo, czy inne? Jako, że problem jest powszechny, to i terminologia jest rozległa, i bara w znaczeniu tym być grubym, być tłustym jest raczej słowem występującym marginalnie, Tak jak widzimy, tylko ten jeden raz. A, a tak mamy dosyć rozbudowane słownictwo e, dotyczące e, dotyczące e, liczbowych kilogramów. Mamy jeden nie, Panie Macieju, ma być 17-15. Przepraszam. Okay. To, dzięki, że Pan zauważył, bo poprawiłbym niczego nie poprawiam. Ale w związku z tym, że te dwa rzeczy ja są do siebie bardzo podobne, że chodzi dokładnie o to samo, to dałem tylko ten werset dałem tylko ten werset 15-18, już nie ewidentnie. Widzicie tutaj B Resz, Alew. wybierę tam A tam taki sznureczek. Tak, No i chodzi o to, że jeżeli Jakiś teren ma być potraktowany jako pełnowartościowy nadział ziemi, a jest to teren zalesiony, to trzeba go z tego zalesienia uwolnić, wyrzucić, odciąć od niego drzewa. Ubarę w Ezekiela 23, 47 odnosi się już do tego, co może zrobić kupa luda z, ze zwłokami nawet jeżeli to jest troszkę tutaj przenośnie czy z ciałem ludzkim przy pomocy miecza heref ubary pociąć poszatkować, a więc podsumowując, możemy powiedzieć, że istnieje tak naprawdę, jak podłubiemy w historii jeden rdzeń, bet, resz, alef, nie trzy, jak sugerują słowniki, przynajmniej te najpopularniejsze e, Baumgartnera, Kellera, czy e, Drivesa, Bridgesa. E, I u podstaw tego znaczenia tego czasownika jest czynność polegająca na rozdzielaniu przy pomocy ostrego narzędzia. A więc na początku nie było wielkiego wybuchu, tylko było wielkie ciach. Według teorii symetrycznego Wszechświata wielki wybuch polegał na tym, że on się rozdzielił na dwa. Żeby było ciach, no, tak. no tak. właśnie. Tak. osiągnęliśmy... Proszę Państwa, to, to, to, to co planowaliśmy na koniec, czyli pewien kompromis teologii z naukami doświadczalnymi, że w sensie się na, na poziomie słownika stasu. <grym> Ostatnio, proszę o nawet odkryto wielki błąd w równaniach Hawkinga, który twierdził, że w szerszym się podzielił samoistnie. Zaraz gdzieś się Hawkinga w zeszłym tygodniu. Jak jeszcze znalazł błąd, i wszystko jest pięknie, a to równanie ma jeden błąd. Ono nie, to nie ma w przez Musi być świat sprawcza, to jest to wszystko po No, być może. Yy analiza tego równania przeprowadzona była wcześniej, a z publikacją czekano na śmierć Hawkinga, żeby mógł umrzeć w spokoju. To też tak. i, I należałoby cenić taki Tak. Ja raczej brałem pod uwagę, że Hawking się tam bardzo wstydził na sądzierstwo, że to też poprosił, żeby... Jego problem, a że był to sąd szczegółowy, to tak. taki wstyd, ale nie przy ludziach przynajmniej. E... <śla> tak więc... E tak powiem, dwa znaczenia tego zdania bala, Drugie i trzecie. Znaczenia, jak widzimy, traktowane jako marginalne, już żeśmy jakoś sobie przybliżyli. A teraz popatrzmy na to znaczenie, które w kontekście biblijnym miało najczęstsze użycie. Ale pamiętajmy, z jakiego rodzaju materiałem mamy do czynienia, jeśli mówimy o Biblii. Proszę Państwa, jeżeli poruszamy się na gruncie języka e, religijnego, teologii, duchowości, pobożności, czy interpretacji Biblii, to słowo łaska jest nacechowane pozytywnie, czy negatywnie? A weźcie język potoczny. A co ty mi łaskę robisz? A to, że ta łaska jest. Wyraźnie to samo słowo jest nacechowane negatywnie. To teraz mi powiedzcie, jeżeli byśmy tworzyli język słownika potocznego. Czy słownik języka potocznego? Y tak, tak, tak. Najpierw musi istnieć język, żeby zrobić słowo. Przepraszam, ale troszkę, troszkę roz rozkojarzone jest. Gdybyśmy tworzyli słownik języka potocznego, no to które zabarwienie słowa wzięlibyśmy pod uwagę przede wszystkim? to negatywne. A gdybyśmy tworzyli słownik języka religijnego, to wtedy to samo słowo miałby charakter najbardziej pozytywny. Jeśli chodzi o łaskę w języku religijnym, to jest ona czymś koniecznym, elementem y, fundamentalnym rzeczywistości religijnej. A jeżeli popatrzymy z punktu widzenia języka potocznego, to czym jest łaska? Czymś, co miałoby stanowić y, przeciwwagę dla Rzeczy zachodzących w sposób naturalny. Albo mam do czegoś prawo i wtedy nikt mi łaski nie robi. Albo coś mi się nie należy, nie mam do tego prawa, no i wtedy z łaski ktoś mi. Łaska nie może. No więc yy, widzimy, że nie tylko zabarwienia emocjonalne, ale też i.. Yy, Zawartość znaczeniowa, semantyczna tego słowa zmienia się w zależności od kontekstu. I jeżeli mówimy o znaczeniu tego rdzenia w języku, to pamiętajmy, że autorzy języka na targu w Jerozolimie w czasach Izajasza nie byli, i nie wiedzą z tej prostej przyczyny, co na tym targu znaczyły poszczególne słowa. Każdy język ma swoją bazę. Pewien korpus tekstów i tekstów pisanych, i tekstów w znaczeniu szerokim, tekstów kultury, jakkolwiek utrwalonych albo zarejestrowanych komunikatów. Dzisiaj na przykład archiwa radiowe, bierze się pod uwagę w tworzeniu słowników języków narodowych. A jak się mówi w radio? To Państwo dobrze wiecie, wszak znacząca część dziennikarzy nawet tam w radiu pracuje. Zaczęło odmieniać. I co im zrobić? Skoro regułą jest zasada, że Uzu stworzy język, a nie reguły. Słownik co zmienić. A braczyk co robi? Siedzi i pisze nowe słowniki. Ale już żeby biednego profesora braczyka nie męczy. Pamiętajmy, że w słownikach tak zwanych hebrajsko jakichś używanych y, przeważnie w nauce języka hebrajskiego, biblijnego, bazą jest przede wszystkim Biblia hebrajska, Ponieważ ilość inskrypcji, do których moglibyśmy się odwołać, jest znikoma, jeśli chodzi o y, wieki od X do praktycznie III przed Chrystusem. Ilość innych tekstów utrwalonych na miękkich nośnikach też jest praktycznie żadna dla tego czasu. Także nie mamy się do czego odwołać tylko do Biblii. I to powoduje, że mamy do czynienia z pewną szczególną odmianą języka. Wyobraźmy sobie, że z całej literatury, jaka istnieje, przetrwały tylko książeczki do nabożeństwa. Z dziwnych powodów. Jest to jedyny typ tekstów, który przetrwał wybuch atomowy. I ktoś po tym wybuchu atomowym pisze słownik języka sprzed wybuchu i tam definiuje słowo łaska w oparciu o ten e, korpus tekstów, który mamy. Więc to tylko relatywnie w odniesieniu do tej bazy, na podstawie której został sporządzony słownik. To znaczenie zasługuje na to, żeby było opatrzone numerkiem 1. A jak się rozkładało użycie tego rdzenia w poszczególnych znaczeniach na targuje w czasach zajasza to tego nie wiemy i się szybko nie dowiemy bo jak na razie praca nad wehikułem czasu troszkę się przyhamowała <śmiech> proszę państwa dlaczego wybrałem ten akurat yy... Obrazek, to nie jest przypadkiem. Na chwilę wróćmy, na chwilę wróćmy do wyspiańskiego. Proszę Państwa, spójrzcie na układ rąk spojrzenie w tej postaci e, z, e, wymyślonej przez Wyspiańskiego. I, I tak jak pan Maciej mówił o korekcie do tego równania Hawkinga, to, to jest świetna ilustracja tej zewnętrznej siły sprawczej, która bilansuje równanie, tak? A teraz... Popatrzcie na, na Michała Anioła. Na <śmiech> czym polega prasa tego, <śmiech> tego starszego pana? Co on robi? Co się Atlas? Który dźwiga niebo i ziemię? Nie. To... Jak ktoś miał trochę do czynienia w teorii, w praktyce z podnoszeniem ciężarów to wie, że najtrudniej to jest utrzymać ciężar na rękach. No bo porównajmy ręce z tułowiem czy nawet z nogami. To jest ten najbardziej kruchy kawałek konstrukcji. Więc zwłaszcza na takich kabłonkowato wygiętych rękach to można co utrzymać? Koszyk katofi, nie więcej. Tak. Patrzcie, tu, jaki mamy kolor, a tu i gdzie jest granica? Na tej ręce Boga Stworzyciela. Co On robi? Rozgarnia, rozdziela. Zobaczcie, czy Michał Anioł znał hebrajski? Nie. Ergo? Nie grzebał się w słownikach hebrajskiego. Poza tym takie słowniki, które by pozwoliły na wyprowadzenie takich wniosków, które myśmy wyprowadzili, wtedy jeszcze nie istniały i trzeba było poczekać 300 lat z okładem, żeby się pojawiły. Na czym polega geniusz artysty? Że nie potrzebował słownika. Żeby zrozumieć, że dzieło Boga Stwórcy polega na rozdzieleniu, właśnie na owym wielkim ciach, tylko zrobionym przy pomocy słowa. Swoją drogą. W pierwszym rozdziale księgi Rodzaju nie pojawia się rzeczownik dawal, mogący oznaczać także słowo, ale i tak jesteśmy głęboko przekonani, że Bóg przy pomocy słowa stworzył świat. I teraz popatrzmy na obraz Słowa Bożego jako obosiecznego miecza, ostrego, rozdzielającego, który, ma, ma, który to obraz mamy w liście do Hebrajczyków jednak intuicja czy artystyczna, czy teologiczna czasami wymyśla takie skróty myślowe, że trzeba tysiącleci, żeby nauka przekonała się, że to pozornie niczym nieuzasadnione skojarzenie ma głęboki, obiektywny fundament. No ale... To są takie dwie siostry, które to u Karczukowej jest o takich dwóch siostrach z Elwowa, że były to najbardziej niepodobne do siebie siostry w tej części Europy. To, to tak trochę jest chyba z nauką i sztuką. Ale były bardzo zgodne. E, rozumiały się bez słowa i to też jest druga część tej prawdy. No i teraz zajmijmy się przez chwilę, e, zajmijmy się przez chwilę czasownikiem Bara w znaczeniu pierwszym. Starałem się nie sięgać do pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaj. Tak długo, dopóki nie okazało się to konieczne. Więc nie zdziwcie się, że najpierw przyjrzymy się innym e, innym e, tekstom z Pisma Świętego. Jeremiasz e, Mówi często o Bogu, który jest autorem, wykonawcą, który zrobił wszystko, całość świata widzialnego. Ale popatrzmy, jakie terminy występują w tych tekstach. Tutaj mamy czasownik Asha, Ain Sin, He, tego he nie ma, bo ono upada. Natomiast i tutaj też. Ashiti, ja uczyniłem, anoki, ashiti, ja uczyniłem, ja zrobiłem. Asha znaczy robić coś. Różni się od innego czasownika, który mogliśmy kiedyś słyszeć. Awad. Ein bedalet. Awad znaczy wykonywać jakąś pracę z dużym nakładem wysiłku mozołu. Ktoś mi opowiadał, że w jego firmie pracowała grupa specjalistów z IBM. Montowali jakiś taki duży program, program do podpisu elektronicznego w jednej z warszawskich firm zajmujących się tym. Więc mieli do dyspozycji kilka regałów z instrukcjami, podręczną literaturą, żeby nie mieć się do czego odwołać, jak będą mieli wątpliwości. Siedzieli kilka miesięcy i. Jak skończyli swoją pracę, mówią do chłopaków z mennicy, to myśmy już skończyli, ten pokój można opróżnić. No to zbierajcie swoje rzeczy. Oni wzięli komputery i wychodzą. No a, a, a to pokazują na regały i otrzymali odpowiedź. No to. Pracownicy IBM-a się nie począł. Jest taka praca, i ją by można było pisać czasownikiem awad, przy której się trzeba spocić, no, żeby ponosić te papierzyska i wynieść regały. Nie da się inaczej. To nie jest ta praca. To, co opisuje czasownik Asha, to może być taka praca, jak to, co pracownicy IBMA mogą zrobić. Wziąć komputery pod pachę i wyjść z uśmiechu. Tak? Więc Bóg nie wykonuje takiej pracy, od której przy żłupie, tylko wykonuje taką pracę, która daje efekt. To jest pierwsza rzecz. U Jeremiasza znajdziemy taki tekst, który mnie zawsze rozwijał na to. I on właściwie o tym jest. Tak, jak Bóg może coś zrobić, tak może ten proces cofnąć. Jak może spowodować, żeby zaistniało, tak może spowodować, żeby przestało istnieć. I jak popatrzymy na ten tekst, to on się zaczyna w tym samym miejscu, gdzie zaczyna się poemat o stworzeniu z pierwszego rozdziału. Księgi rodzaju. Czym jest Ziemia? Jest to Hłówa Bo. Jest tym pierwotnym bajzlem, od którego zaczyna się dzieło rozdzielania elementów, porządkowania, tak, żeby z bajzlu powstał porządek, żeby z chaosu powstał kosmos. A ten kawałek z Jeremiasza zaczyna się od tego bajzlu, i rozwija się w stronę dalszej dekonstrukcji tego Państwa. Także yy, Bóg może poskładać coś w sensowną całość, a może zdekomponować nawet to, co jest już i tak samo z siebie nieźle rozwalone. I teraz weźmy ten kawałek z Księgi liczb Pan uczyni rzecz niesłychaną. Otworzy y, ziemię swoją paszczę i pochłonie ich razem ze wszystkim, co do nich należy. Jaki mamy tutaj czasownik? bet ale w Bóg coś zrobi. I czym będzie to coś? Będzie zakład, zakładą śmiercią. Coś sobie było. Byli ludzie, którzy istnieli. Był ten ich świat podręczny, to co do nich należało. A Bóg zrobi tak, że ich nie będzie i tego co do nich należało też nie będzie. Dzieło Boże określone czasownikiem bara jako dzieło negatywne, polegające na zniszczeniu tego, co już istniało. Teraz popatrzmy na ten siódmy werset 45 rozdziału z Księgi Izajasza. Tworzę światło, stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność, stwarzam niedole. Popatrzmy na zestawienie. Tutaj mamy czasowniki, a tu mamy dopełnienia tych czasowników. Jacar znaczy lepić coś. Jeżeli w drugim rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, że Bóg ukształtował człowieka, to tam jest właśnie użyty czasownik jacar. Jest coś bezkształtne, a jak wykonujemy czynność nazywaną jacar, to znaczy, że ma z tego wyjść coś uformowanego. Czy z tego wyjdzie figurka człowieka, czy dzbanek, czy coś, to już jest kwestia tego, kto se ulepi, co se będzie chciał. Bara ma za dopełnienie koszyk, mrok. Tu mieliśmy światłość, a tu mieliśmy, a tu mamy ciemność. I tutaj też mamy dwa przeciwstawne pojęcia. Pojęcia szalom, szalom, czyli y, sytuacja, w której człowiekowi jest miło, ciepło i bezpiecznie, a tutaj mamy ram. To samo, tylko, że odwrotnie. A sha, o she Shalom, kształtujący szalom, tę sytuację miłą, dobrą, sytuację, w której da się żyć i to nieźle, i Bore, tworzący to, co złe. Ani Jakwe, Osie kolele. Ja jestem Jakwe, osie, tak jak tutaj, tworzący to wszystko. A więc takim zbiorczym czasownikiem, który zawiera w sobie treść i acar, i bara, i asza. Jest czasownik asza. O ma najszerszy E, zasięg, zakres znaczeniowy i on się odnosi przede wszystkim do tego, że Bóg coś wykonuje, robi. <śmiech> Jeśli chodzi o e, Boga, który coś coś robi. Mamy taki ładny kawałek z drugiej księgi Samuela, że tylko Bóg jest Bogiem i tylko On jest fundamentem, podstawą, skałą, na której możemy się oprzeć. Mi el, któż Bogiem? Mi cór, kto skałą? Kto opoką? I Bóg porównany do kamienia, do skały, to dobrze funkcjonowało w hebrajskim, ale w greckim to już nipa straszna. To znaczy, że Bóg jest kamieniem. Zrobić z tego kamienia, jaki ładny posąg, No dobrze, każdy zrozumie ale to tylko dzikusy oddają cześć nie przetłumaczonej na język sztuki idei Boga, a jakiemuś materiałowi, jakiemuś materiałowi nieobrobionemu. Więc, jak się tłumaczyło ten tekst na grecki, to zamiast skały wstawiono rzeczownik ktistes, od czasownika Ktidzo. Ktidzo to można było na przykład z miastem zrobić. Nie było miasta, a ktoś powiedział, tu będzie miasto, ono będzie odtąd dotąd, tu będzie główna ulica, tu będzie prostopadła do głównej ulicy, tu postawimy świątynię, a tutaj wychodek miejski. I ktoś taki, kto założył miasto, to był Ktistes Tespoleus, założyciel miasta. No i już boję się o Bogu, że tylko On jest założycielem świata. Brzmi dużo lepiej, prawda? Dlatego mamy stwórcę. Skąd popowski wziął potrafi być? Ten tajemnicę zabrał ze sobą do grobu w rdędzie. No, no. Tutaj no, mamy no, no. jeszcze inny y, rdzeń. Kownu nun na oznaczenie tego, co wykonane, zrealizowane przez Boga. Teraz popatrzmy, jak się ma kwestia stworzenia do człowieka. Czyli to, co nas interesuje najbardziej. Znowu jesteśmy w Izajaszu. A więc w tekście, który powstaje gdzieś tam szósty wiek, raczej szósty niż piąty. Około połowy szóstego wieku. Teraz tak mówi Pan Stworzyciel Twój, Jakubie, i Twórca Twój o Izraelu. Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem, wezwałem Cię po imieniu Tyś Moim. Bóg utworzył e, Jakuba. Jest Borek Jakow. I Józer Israel. Jakow i Israel to z jednej strony synonimy, bo ten sam facet, w zależności od tego, do której kieszeni sięgnął, to wyciągnął paszport albo z Jakubem, albo z Izraelem. Ale z drugiej strony, już z perspektywy autora tego tekstu, to Jakow, to protoplasta, a Izrael to już są jego potomkowie. Izrael to jest ta... Wspólnota, która się odwołuje do Jakoba, tak jak my odwołujemy się do Piasta Kołodzieja. W jaki sposób Bóg utworzył Jakuba i ukształtował Izraela? Wykupiłem, wezwałem po imieniu. Nie zrobiłem cię. Bóg stworzył Jakuba, bo go wykupił. Ulepił Izraela, nadał mu kształt, bo powiedział, ty będziesz się nazywał Izrael, ludu mój. Wiem, zegarek mówi to samo. No jeszcze 5 minut, ale jesteśmy w połowie. Pójdziemy na skróty. Ponieważ już to, co czytamy w Izajaszu 43.1, yy, mówi nam to, co byśmy znaleźli w innych tekstach, które są dalej że Bóg stwarza nie w tym sensie, że robi, bo to, że Bóg robi, to jak widzieliśmy, może być opisane całą serią innych czasowników. Na czym polega specyfika czasownika bara? Polega, proszę Państwa, na tym, że każdy garncarz to jest Jocer. Coś lepiej. Każdy człowiek, który nie leży cały dzień drapiąc się po brzuchu, jest osiem. Wykonuje jakąś pracę. Natomiast ten, tę czynność polegającą na rozdzielaniu, rozdysponowywaniu różnych rzeczy w świecie. Tu życie, tu śmierć, tu światło, tu ciemność. To, co określamy czasownikiem bara, to może zrobić tylko Bóg. Człowiek żyje w takim świecie, jaki zastał i troszkę go przekształca. W ramach pewnych istniejących reguł. A Bóg ustanawia te reguły, nadaje kształt światu, w którym człowiek istnieje, działa, rozwija się. Jak Państwo będziecie chcieli, oczywiście prezentacja jest do wzięcia. I w domu będziecie sobie mogli prześledzić. Jest tam parę fajnych rzeczy, które E, którym się warto przyjrzeć. A e, jak W przerwie. E, natomiast jeśli chodzi o ewolucję. Proszę Państwa, co jest w e, ewolucji największym problemem? Niedawno słyszałem taki, taki żart. Rozmawiają sobie dwa psy. Jeden mówi do drugiego ty. a Wiesz, że my pochodzimy od wilka? No. Fajna sprawa. A nasz Pan? Od małpy. Ale wstyd! Ale, proszę Państwa, to jest, że tak powiem, ta anegdotyczna warstwa teorii ewolucji. Patrzmy, co jest jej y, istotnym fundamentem. Odwołując się do równania Hawkinga, to teoria ewolucji jest oparta na tym równaniu sprzed korekty. Wszystko się zaczyna i realizuje własnymi siłami istniejącej rzeczywistości. Nie ma żadnej siły pochodzącej z zewnątrz spoza układu, która byłaby potrzebna żeby się dokonał ten proces. Darwin w początkowej części swojej kariery studenckiej studiował teologię i miał zostać pastorem anglikańskim. I w teologii bardziej podobało mu się jej ujęcie które nazywano wtedy teologią naturalną, a więc takie podejście do teologii, że Bóg wyraził się przez świat i Boga naprawdę poznajemy badając świat, a cóż, no, objawienie jak objawienie. Coś tam się ludziom zdawało, w jakimś momencie pospisywali, co im się zdawało i to straciło straciło na e, aktualności, a świat jest ciągle żywym źródłem poznania Boga. I Darwin <tryk> uważał, że jego odkrycia nie są niczym innym, jak tylko realizacją tego, co leżało od podstaw teologii naturalnej że no, poznaje, jak naprawdę Bóg działał w świecie. Natomiast jeśli chodzi o... To są ilustracje do takiej piosenki Renaty Przemyk Makijaż twarzy. O tym, że człowiek robi siebie samego. Ostatnie słowa tej piosenki jestem taka, jaką zrobię. Teraz Państwo rozumiecie, Dlaczego, dlaczego tak? To jest troszkę inne spojrzenie na ewolucjonizm niż to darwinowskie. Może wręcz tworzone w opozycji do Darwina. Foley mówi, mówi wyraźnie, że ewolucja, tak jak ją rozumiał Darwin, jest dzisiaj nie do utrzymania. Nie można patrzeć na człowieka tylko jako na gatunek zwierzęcy, bo zwierzę nigdy nie stałoby się człowiekiem. A jak powstał człowiek? Człowiek się zrobił sam. Ponieważ człowiek pozbawiony istotnych argumentów w walce o byt pazurów nie miał, za szybko nie biegał, nawet na ogonie się nie mógł błynąć w krytycznej sytuacji, miał tylko jeden, jeden argument, którym się mógł posłużyć. Twój mózg. Ale mózg ma to do siebie, że przyciąga inne mózgi, że nie może funkcjonować sam. Funkcjonuje pełnią swoich możliwości, czy bardziej się zbliża do tej pełni, w momencie, kiedy współpracuje z innymi mózgami. I tak człowiek stał się istotą społeczną i przez tę swoją społeczność nabył cechy specyficznie ludzkie. Samoświadomość, zdolność do komunikowania się i tak dalej, i tak dalej. Że tak powiem, to też nie zostawia miejsca na e, pojmowanie człowieka jako na tego, którego ukształtował, któremu konstytucję nadał gór. A jeżeli nie mamy tego przekonania, to jesteśmy tacy, jacy się zrobimy. Chcemy się zrobić chłopcem, to się zrobimy chłopcem. Chcemy się zrobić dziewczynką, to się zrobimy dziewczynką. Chcemy się zrobić e, krzyżówką Chińczyka z murzynem. To się zrobimy, mamy narzędzia. A nie ma żadnego ładu, który jest dla nas punktem odniesienia. A więc jak człowiek widzi siebie, to zależy od tego, jak rozumie słowo stworzyć i na ile wierzy w to, że jest bytem przez Boga stworzonym. To znaczy nie wykonanym na jakichś krosnach czy tokarce, tylko bytem, którym Bóg nadał konstytucję istnienia. Dziękuję i przepraszam, że ukradłem Państwu. Skąd to jest wzięte? To tego Pana. A teraz Wszyscy. Okay. <laughs> <laughs>